To nasza czwarta lekcja poglądowa o ówczesnej Polonii w Chicago. Także nie wszystkiej. A my powracamy do rewizjonistów Holokaustu. Udo Walendy, Skazany w Niemczech na 15 miesięcy więzienia. Na przekór temu, że był po siedemdziesiątce złego stanu zdrowia i z zaawansowaną chorobą serca. Fred Leuchter. Znacząca postać rewizjonizmu opartego na dowodach. Rewizjonizmu w cudzysłowie. Autor słynnego raportu Lechtera, aresztowany i uwięziony w Niemczech. Zrujnowany finansowo. Walter Luftl. Prezes Austriackiego Związku Inżynierów. Usunięty z tej funkcji po tym, jak zakwestionował, na podstawie własnych badań inżynieryjnych, opowieść o komorach gazowych. Germar Rudolf. Oskarżony, osądzony i skazany w Niemczech. Dwa lata i sześć miesięcy. Zrujnowana kariera zawodowa i doktorat naukowy. Jego wykłady o Holokauście zostały skonfiskowane i zniszczone. Spalone komisyjnie w piecu do spalania śmieci pod nadzorem policji. Zmuszony do opuszczenia Niemiec. Ginter Deckert. Skazany na dwa lata więzienia za niebezpieczne podżeganie na tle politycznym. Niebezpieczne podżeganie na tle politycznym w cudzysłowie. Już podczas pobytu w więzieniu dodatkowo skazany na dwa lata i trzy miesiące za list napisany w celi, również uznany w jego treści za podżeganie. Friedrich Toben jest australijskim negacjonistą. Ogłosił swoje bankructwo po długotrwałym procesie wytoczonym mu przez żydowskiego działacza, działacza w cudzysłowie. Już nie był w stanie pokryć roszczeń australijskich organizacji żydowskich finansowych i wspieranych przez Jeremiego Jonesa, który żądał od niego 56 tysięcy dolarów. Jones atakował go w imieniu Rady Naczelnej australijskich Żydów. Przegrał, bowiem jak zawsze i wszędzie na świecie, upatrzeni przez żydowskich skorpionów mają przeciwko sobie cały wymiar niesprawiedliwości wszystkich szczebli. Pochodzący z Niemiec. Mieszkający w Adelaide, dr Toben ogłosił swoją niewypłacalność w Sądzie Federalnym 25 września 2012 roku. Zapowiedział, że nie zrezygnuje z badań nad Holokaustem i prowadzenia założonego przez siebie Adelaida Institute. Od lat był represjonowany przez żydowskich krzyżowców Holokaustu. W 2009 roku sądownie zakazali mu publikacji w internecie, zarzucając mu antysemityzm. Nie dostosował się do zakazu, więc spędził trzy miesiące w więzieniu. Wyszedł z nakazem zapłacenia 56 tysięcy dolarów. Powiedział, że nie jest negacjonistą Holokaustu, a jedynie obywatelem zadającym pytania. Podobne ataki znosiło wielu australijskich historyków i badaczy, którzy pytali tylko o liczby Żydów zabitych podczas Holokaustu, wyrażali sceptycyzm wobec oficjalnych liczb. Wypróbowaną metodą niszczenia badaczy liczbowej holobójdy przez organizacje żydowskie działające na zasadzie nieformalnej mafii jest ich niszczenie finansowe. Wytaczają im procesy odszkodowawcze o gigantyczne sumy i zarzydzone sądy – sądy w cudzysłowie – podobnie jak w Europie posłusznie te sumy nakładają i egzekwują – przy dekercie był odnośnik, ale on się w sumie odnosi do całej strony, do wszystkich tych nazwisk. Powyższe dane pochodzą ze strony internetowej Zundelka. Zamieszczone w jego artykule dodatkowo ofiary Sionu. No i to tyle względem odnośnika. Pokazowym przykładem jest proces wytoczony przez profesora Dawida Irwinga, amerykańskiej pisarce Deborah Lipstadt. Proces zakończył się jej wygraną. Została pozwana przez Irvinga za fałszowanie tez i faktów stawianych przez Irvinga. Duże koszty procesowe poważnie zaszkodziły jego finansom. On także został skazany na karę więzienia za swoje badania oraz ich rozpowszechnianie. Odsiedział ponad rok z trzyletniego wyroku. Powracamy do znanych rewizjonistów Holokaustu. Jednym z najsłynniejszych czyli bezwzględnie prześladowanym negacjonistą, jest ten właśnie brytyjski historyk – David Irving. To jemu Żydzi w dużej mierze zawdzięczają – zawdzięczają w słowie, eksplozję negacjonizmu. Profesor David Irving podczas swych podróży autorskich do wielu krajów opublikował własnym sumptem angielskie wydanie raportu Lauchera z własną przedmową i kolorowymi fotografiami. Raport wywołał sensację po tym, jak Irwing wysłał go do wszystkich członków Izby Lordów, a także do wszystkich wykładowców chemii w Anglii. Dało to początek późniejszym prześladowaniom Irwinga. Został aresztowany w Kanadzie, skazany i wydalony z tego kraju. Następnie wydalony z Rzymu. Zakazano mu wjazdu do Austrii i Nowej Zelandii. Nie otrzymał zgody na wjazd do państw południowej Afryki. Sądownie skazany w Niemczech i tym samym orzeczony kryminalistą z dotkliwymi skutkami dla jego kariery naukowej, pisarskiej i dla życia osobistego. Paul Reisner ma zakaz wjazdu do Niemiec za próby składania zeznań w procesach politycznych negacjonistów Holokaustu. Były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Dr Robert Foresin ponad 10 razy pobity przez wymuszaczy Holokaustu. Wymuszaczy w cudzysłowie. W kilku przypadkach pobity do nieprzytomności. Połamana szczęka, wybite zęby. Tygodniami w szpitalach. Bezlitośnie drężony w niekończących się procesach. Poświęcimy tej szlachetnej postaci więcej miejsca. Tis Christofferson. Zmuszony do ucieczki z kraju. Zaszczuty na śmierć po wielu atakach z użyciem kwasu siarkowego. Podpaleniach i zamachach na jego życie zabiła go treść jego książki pod tytułem Oświęcimskie Brednie w nawiasie kłamstwa. Wilhelm Stedling z zawodu sędzia sądzony i skazany w Niemczech. Odebrano mu doktorat, drastycznie zmniejszono emeryturę, wszystko za drążenie prawdy o Holokauście. Józef Burg prześladowany na wymyślne sposoby Bity przez nieznanych sprawców z Ligi Przeciw Zniesławieniu, w nawiasie Żydów. Z pochodzenia Żyd. Odmówiono mu pochówku na monachijskim cmentarzu żydowskim. Profesor Artur Butz, Szkalowany, prześladowany przez prawie 30 lat. Havir Scheiber. Doprowadzony do próby samobójstwa. Podciął sobie żyły w dniu, w którym miał być deportowany. Udo Walendy, skazany i uwięziony w Niemczech na 15 miesięcy. Profesor Richard Lin, światowej sławy emerytowany historyk z Uniwersytetu Ulster. Z jego dorobkiem i perypetiami można się zapoznać na jego stronie internetowej: www.rylynyny.co.uk. Oczywiście, jeśli dotąd nie została zlikwidowana. Pisał o powojennych latach milczenia, niedostrzegania mitu o sześciu milionach i całym tym Holokauście, o jego nagłej, komercyjnej, politycznie i finansowej eksplozji. Pisał, sprawdziłem w nawiasie książkę, Churchilla, drugą wojnę światową. Nawet pojedynczej wzmianki o nazistowskich komorach gazowych, o ludobójstwie na Żydach albo o sześciu milionach żydowskich ofiar wojny. To jest po prostu zdumiewające. Jak można to wyjaśnić? Krucjata w Europie, Eisenhower napisał, ma 559 stron. Sześciotomowa II wojna światowa Churchilla liczy 4448 stron. A trzytomowe Mimoire de Muer de Gola, wspomnienia z wojny, ma 2054 strony. W całej tej masie pisania, które w całości liczy 7061 stron, nie wliczając wstępów, publikowanej od 1948 do 1959 roku, nikt nie znajdzie tam wzmianki ani o nazistowskich komorach gazowych, o ludobójstwie na Żydach, albo o 6 milionach żydowskich ofiar wojny. Czym jest negacjowanie Holokaustu? Państwo Izrael stało się 8 lipca 1986 roku pierwszym krajem, który uchwalił prawo o negowaniu Holokaustu, nazwane w Polsce kłamstwem oświęcimskim. Kneset uchwalił większością głosów ustawę Negacjonizm Holokaustu, ustanawiając precedens, który służalczo przyjęli legislatorzy państw europejskich. Ustawa dekretuje: Cytat. Ten, kto pisemnie lub werbalnie wyraża jakąkolwiek deklarację, która neguje lub umniejsza proporcję aktów popełnionych w czasie reżimu nazistowskiego, będące zbrodniami przeciwko narodowi żydowskiemu lub zbrodniami przeciwko ludzkości, z zamiarem obrony sprawców tych aktów lub wyrażania solidarności lub identyfikowaniu się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności na okres pięć lat. Prawo to zostało zaostrzone przez poprawkę ustawy z 2004 roku, która pozwala państwu Izrael żądać ekstradycji do Izraela każdego negacjonistę. Ustawę i poprawkę do niej forsował były minister sprawiedliwości, ocalały z zagłady, w cudzysłowie zagłady, Josef Tommy Lapid, Tommy w cudzysłowie. W rozmowie z dziennikarzem Haretza oznajmił, że negowanie Holokaustu jest oczywistą zbrodnią neonazistowską. Cytat. Ktokolwiek jest wmieszany w coś takiego zalicza się do grupy kryminalistów, których ręka naszej sprawiedliwości musi dosięgnąć w każdym miejscu na świecie. Wywiad był udzielony 4 listopada 2004 roku. Czy można sobie wyobrazić bardziej terrorystyczną wypowiedź izraelskiego syjonisty, który każe ścigać i deportować do Izraela każdego negacjonistę, jeżeli ośmieli się zakwestionować nie sam fakt Holokaustu, tylko choćby dwa jej filary – 6 milionów ofiar oraz istnienie komór gazowych? W listopadzie 2006 roku. Dwanaście państw europejskich potulnie poszło śladem dekretu izraelskich, starszych i mądrzejszych, wybrakowanych kainitów. Były to kolonia pod nazwą Polska oraz Hiszpania, Rumunia, Niemcy, Litwa, Francja, Austria, Szwajcaria, Słowacja, Holandia, Belgia i Czechy. Wprowadziły u siebie analogiczne przepisy do ich kodeksów karnych. W niektórych z nich zabraniają pod rygorem więzienia samego dyskutowania o szołach. Poza przypadkami szeroko nagłośnionych nazwisk negacjonistów nie sposób pokusić się o pełną ewidencję tego terroru holokaustu – terroru holokaustu w cudzysłowie – jego bezimiennych ofiar, które dostały się w każące łapy legalnej niesprawiedliwości. Ocenia się, że tylko w Niemczech, w latach 1994-1999 było 58 tysięcy takich ofiar. A w innych krajach? A w Polsce? A ile w okresie po 99 do 2012? Tylko w ciągu 1999 roku wydano w Niemczech 11 248 wyroków wskazujących. Amnesty International komo zajmująca się monitorowaniem przypadków naruszania przez rządy podstawowych praw człowieka, zwykle ignoruje prześladowania negacjonistów, dystansuje się od ofiar negocjonizmu. Skazani historycy, nawet z tytułami profesorów, dziennikarze i publicyści uzyskują etykietę negacjonistów i stają się niemal wyjęci spod prawa obowiązującego w ich państwach. Jedną z niewielu organizacji niekucających przed terrorem Holokaustu jest Institute of Historical Review z Costa Mesa w Kalifornii. Pewna ilość bibliotek, jak ta w Angers, w której podpadł G. oraz wiele organizacji oraz fundacji, jak np. Holocaust Visual History Foundation Spielberga, czy londyński Wiener Institute of Contemporary History, otwarcie odmawiają dostępu do swoich zbiorów niezależnym badaczom, którzy nie mogą przedstawić im wystarczająco politycznie poprawnych referencji. A jednak do tej pory prawnicy nie zdołali ustalić jednolitej, wyczerpującej definicji negacjonizmu Holokaustu. A to z powodu złożoności problemu oraz dlatego, że definicje prawne są różne w różnych systemach prawnych. W rozprawie o tolerancji Wolter pisał, cytat, By rząd mógł ukarać obywateli za błędy, niezbędnym jest, aby te błędy przybrały formę przestępstwa. Te nie przybierają formy przestępstwa, jeśli nie podburzają społeczeństwa, nie wywołują fanatyzmu. Więc obywatele muszą unikać fanatyzmu, by zasłużyć na tolerancję. Tymczasem ustawy o ściganiu przestępstw negacjonizmu są ostentacyjnie skażone rasistowskim fanatyzmem i marny byłby los Woltera, gdyby żył w Izraelu lub w Eurołagrze. Pod gilotynę negacjonizmu dostają się nie tylko niewinne pytania i fakty z historii Holokaustu, ale nawet próby jego redefiniowania. Wisi nad nimi groźny miecz Damoklesa w postaci... Bezczeszczenia pamięci zmarłych. Bezczeszczenia pamięci zmarłych w cudzysłowie. Choć pytania i odpowiedzi są uzasadnione merytorycznie. Jeżeli więc zmarli nie mogą się już bronić przed zbezczeszczeniem, to w ich obrońców wcielają się prokuratorzy i zainteresowane karaniem negacjonistów organizacje, w tym takie potęgi polityczne jak World Jewish Congress, ADL czy Instytut Jewish Policy Research. Zawsze jednak nad ich bezinteresowną obroną ofiar unosi się nekrofilski odór biznesu, co niezbicie udowodnił Żyd profesor Norman Finkelstein w jego Holocaust Industry, przemysł Holokaustu. Tenże Instytut Jewish Policy Research, w skrócie IJPR, dorobił się własnej definicji negacjonizmu. Cytat. Negowanie Holokaustu nie jest działaniem w dobrej wierze, mającym na celu interpretację historii. Jego celem jest wywołanie niechęci wobec Żydów i jest wobec nich obraźliwe i zniesławiające, jak również w stosunku do innych ofiar Holokaustu i wszystkich tych, którym zależy na prawdzie i wyciąganiu lekcji z historii. Koniec cytatu. Nam też zależy na prawdzie. Jak ją ustalić, jeśli nie wolno wziąć do analizy prawdziwych, głównych założeń dogmatu? Najlepszym narzędziem badawczym jest niczego już nie badać, bo zostało to przecież już ustalone w Izraelu. Definicja zabraniająca badania tego czy innego problemu, zwłaszcza o takiej randze jak Prawdo o Holokauście, narusza prawa jednostki do wyrażania swojej opinii. Niezależnie od tego, czy ta opinia w trakcie badań i dyskusji okaże się prawdziwa lub nie? Marvin Hier, dziekan Szymon Center z Los Angeles orzekł był, cytat Nie należy do żywych moc przebaczania. Jedyne osoby, które mogą to uczynić, to ofiary, lecz tych tutaj nie ma. Koniec cytatu. Jeżeli tak, Dodajmy sobie spokój z pojednaniami narodów i jednostek, w tym Żydów z Polakami. Czy rodziny kilkuset tysięcy Polaków pomordowanych po wojnie przez zwycięskich żydo mogą im przebaczać, skoro prawo do przebaczania mają tylko ofiary? Inna szkoła definicji Holokaustu głosi, szkoła w cudzysłowie, że był on wydarzeniem nieporównywalnym z innymi aktami ludobójstwa i twierdzi, że niezależne badania historyków, rewizjonistów są nawoływaniem do nienawiści, do niepokojów społecznych na tle rasowym, są aktami antysemityzmu. Problem w tym, że cytowane tu dziesiątki tysięcy negocjanistów tylko w Niemczech nie wywołały rozruchów społecznych, nie wywołały masowej nienawiści. A przecież żaden negacjonista nie negował samego faktu szoach, Zagłady. Dyskutują, zadają pytania o prawdziwość 6 milionów ofiar o komory gazowe. 6 milionów? A może więcej? W Kanadzie David Matas, starszy radca Ligi Praw Człowieka syjonistycznej organizacji organizacji Nightbridge, oznajmił: Cytat: Holokaust był morderstwem 6 milionów Żydów włączając dwa miliony kobiet i dzieci. Negowanie Holokaustu jest ponownym mordowaniem tych sześciu milionów. Najpierw odebrano im nadzieję, następnie zamordowano. Osoba zaprzeczająca istnieniu Holokaustu jest częścią zbrodni samego Holokaustu. Koniec cytatu. 6 milionów zadekretował Międzynarodowy Wojskowy Trybunał w Norymberdze. 1945-1946 uznał, że polityka niemieckiego rządu doprowadziła do zabicia 6 milionów Żydów, w tym 4 miliony w sposób systematyczny poddano eksterminacji. Ale Trybunał mylił się straszliwie, dekretując m.in. 4 miliony ofiar w samym tylko Auschwitz. Pomylił się o co najmniej 3 miliony. Sławny badacz. Profesor Raoul Hilberg w pracy zatytułowanej The Destruction of the European Jews także nie akceptował 6 milionów. Szacuje całkowitą liczbę wszystkich uśmierconych Żydów na 5,1 miliona osób. I bądź tu mądry. Gerard Reflinger, autor The Final Solution, także nie akceptuje 6 milionów. Zatem powinni wylądować w więzieniu. Schodzi z 6 milionów do 4,6 miliona, dodając, że to są tylko domniemania z braku wiarygodnych liczb. Próbował zanurzyć się w liczbach Reed, ale niewiele zyskał. Przyznał, że, cytat, od czasów antycznych do obecnych, w nawiasie 1959 nie sposób było ustalić aktualną liczbę judaitów, judejczyków czy Żydów. Stąd też niemożliwym było obliczyć liczbę ich ofiar na jakiejkolwiek katastrofie, co odnosi się także do szacunków ofiar żydowskich w II wojnie światowej. Ten proces jeszcze w Genesis ciągnie się przez torę, w nawiasie na przykład 70 osób wyprowadzonych przez Jakuba do Egiptu. Wzrasta w ciągu 150 lat do 2-3 milionów. W Encyklopedii Brytanika z 1942 roku dotyczącym rozmieszczenia ludności żydowskiej wybitny autorytet żydowski dr Hans Kohn podał cytat W świetle faktu że w 1941 roku kraje o największym skupisku Żydów nie uwzględniały w swych spisach powszechnych kwestii wyznania, niemożliwym jest ustalenie dokładnej liczby Żydów na świecie w 1941 roku. Definicja określająca należność osoby do rasy żydowskiej nie jest konsekwentna. W krajach, gdzie spis uwzględniał kwestię religii, nawet i to kryterium przynależności do rasy żydowskiej trudne jest do zdefiniowania. Stąd też szacunki podające liczbę około 16 milionów na całym świecie nie mogą rościć pretensji do dokładności. W ostatnich latach niepewność co do liczby Żydów na świecie pogłębiona została wzrastającym zamieszaniem co do ich rozmieszczenia w poszczególnych krajach i na kontynentach. Prawdopodobnie Ponad 6 milionów Żydów mieszka w Polsce i ZSRR. Co do ZSRR, inny autorytet żydowski. Profesor H. Lewe pisał w Encyklopedia Britannica z 1933 roku, że mieszkało tam 2 miliony 700 tysięcy Żydów. Żydowskie pismo opinią z 1933 roku ocenia liczbę Żydów w Bolszewi na ponad 3 miliony. Sowiecka encyklopedia z 1953 roku podawała aktualną liczbę Żydów na 3 miliony. Te liczby były zbliżone do siebie, lecz żydowski komisarz ludowy, w nawiasie minister, Michaels oznajmił w Londynie dla Javis Times z Johannesburga, cytat, Obecnie mamy w Związku Sowieckim 5 milionów Żydów. To mogło oznaczać emigrację, dwóch milionów Żydów z Polski do ZSRR po ataku Niemiec na ZSRR. Z kolei żydowski pisarz Joseph Leftwick stwierdzał, że w 1952 roku było w ZSRR 2,5 miliona osób, czyli o 2,5 miliona mniej niż w roku 1943. Rozjechali się po świecie, wrócili do Polski, ta sama encyklopedia Brytanika z 1937 roku podała, że Żydów było w Bolszewii 2 miliony 700, co podobno stanowiło 6% całej populacji liczącej 145 milionów obywateli. Ale to by stanowiło około 8 milionów 700 tysięcy osób. W 1953 roku Światowy Związek Żydów oznajmił, że w ZSRR żyje półtora miliona Żydów. Była to wyraźna manipulacja dla uzasadnienia braku 6 milionów. Czołowy amerykański rocznik statystyczny Word Almanac z 1947 roku szacuje światową liczbę Żydów w 1939 roku na 13 milionów 688 tysięcy. W Anglii podobne zamieszanie. Autorytatywny Whitaker Almanak z lat 1945-1950 podaje światowe szacunki populacji Żydów w 1935 roku na 16 milionów 838 tysięcy, w porównaniu do 11 milionów 385 tysięcy w roku 1949, co jest ubytkiem 5 milionów 300 tysięcy. Wreszcie New York Times, czołowe światowe czasopismo żydowskie. W 1948 roku opublikowało artykuł statystyczny oceniający światową liczbę Żydów pomiędzy 15 milionów 700 tysięcy a 18 milionów 600 tysięcy. Jeżeli jedna z tych liczb była prawdziwa, pisze Reed, to w latach wojny liczba Żydów nie uległa zmianie bądź nawet się powiększyła. Z punktu widzenia historycznego, w kontekście prześladowania Żydów, te liczby są bezwartościowe. To zamieszanie wydaje się zamierzone. W rezultacie nikt nie zdoła nawet odgadnąć, nie mówiąc o ustaleniu, ilu Żydów nie zmarło w czasie wojny śmiercią naturalną lub w wyniku bombardowań, a ilu zostało zabitych przez nazistów. Nazistów w cudzysłowie. Douglas Reed, cytat. Moim zdaniem, w krajach opanowanych przez Hitlera, jak Polska, Czechosłowacja i inne, liczba ofiar żydowskich jest proporcjonalna do udziału w ogólnej liczbie mieszkańców tych krajów. Przekonałem się, że podobną opinię wyrażają znani mi byli więźniowie obozów koncentracyjnych i ci, którzy przeżyli okupację. Ponieważ sami to przeżyli, współczują ofiarom żydowskim nie mniej niż innym. Lecz trudno im zrozumieć, dlaczego jedynie Żydzi zostali tu wyróżnieni, a liczba ich ofiar tak monstrualnie przesadzona. Wracamy do tytułowego pytania rozdziału o kontekście ofiar Auschwitz. Historyk żydowski Arno Mayer, profesor Princeton, w studium z 1988 roku White the heavens not darken? The Fint Solution In history rzucił herezję. W latach 1942-1945, szczególnie w Auschwitz, a prawdopodobnie w ogóle, więcej Żydów zabiły tak zwane naturalne przyczyny śmierci niż nienaturalne. Tu mamy odnośnik i mamy podane źródło. Polskie źródło to jest usus.wordpress.com. Łamane na 2011, łamane na 09, łamane na 18. Koniec odnośnika. Do 1990 roku, na pamiątkowej płycie w Auschwitz, czytano: Tutaj w latach 1940-1945 4 miliony ludzi cierpiało i zmarło z rąk nazistowskich morderców. Czy jest rewizjonizmem powoływanie się na tę liczbę? Tak. W lipcu 1990 zarząd Muzeum wraz z izraelskim Centrum Holokaust Jad Waszyn przyznał, że 4 miliony to gruba przesada i zmieniono napis. Ogłosili, że przypuszczalnie zmarło tam 1,1 miliona osób. Wszystkich więźniów czy tylko Żydów? Heh, otóż wszystkich. Francuski badacz Holokaustu, Jean-Claude Prissac w książce o Auschwitz oszacował całkowitą liczbę zgonów w Auschwitz-Brzezińce w ciągu całej wojny na około 775 tysięcy. Straszna herezja. Sekundował mu profesor Mayer. Cytat. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. O wszystko. Ile ciał zostało skremowanych w Auschwitz? Ilu tam zmarło? Jaka była narodowość, religia, pochodzenie etniczne wszystkich ofiar? Ile ofiar zmarło śmiercią naturalną, a ile zostało z premedytacją zamordowanych? Jaką część stanowili Żydzi zamordowani z zimną krwią? W tym momencie po prostu nie znamy odpowiedzi na te pytania. Koniec cytatu. Przyjęta z sufitu przez Trybunał Norymberski liczba 6 milionów, w tym czterech w samym Auschwitz, była wymowną ilustracją szaleństwa zwycięzców, lecz w następnych dziesięcioleciach oszuści zorientowali się, że samą absurdalnością tych liczb podważają swój dogmat. Nowe światło rzuca na magiczne sześć milionów praca Waltera Saninga, zatytułowana Zagłada Wschodnioeuropejskich Żydów. Jest to drobiazgowe opracowanie na podstawie 50 publikacji zawierająca statystykę z różnych krajów. Podstawowym źródłem jest książka Geralda Rettlingera zatytułowana Ostateczne Rozwiązanie. Większość danych statystycznych jest zaczerpnięta z American Jewish Year Book. Encyclopedia Judaica 1971 Pisząc o tych ustaleniach Saninga, Karl O. Nordling, udostępniony polskiemu czytelnikowi przez stronę internetową Stop Sionizmowi, stwierdza, że materiały w jego posiadaniu dotyczą 722 zidentyfikowanych Żydów europejskich z terenów okupowanych przez Niemcy i pochodzą z Encyklopedia Judaika. Saning. Przyjmuje jako czasową granicę i liczbę Żydów z 1939 roku i stwierdza, że pod okupacją hitlerowską znalazło się 5 milionów 14 tysięcy Żydów. Dowodzi, że z tej liczby nie mniej niż 2 miliony 200 tysięcy Żydów wyemigrowało w okresie między atakiem Niemców na Polskę a agresją niemiecką na ZSRR w latach 1939-1941. Oznacza to, że 44% Żydów opuściło tereny, które wkrótce miały się znaleźć w niemieckiej strefie wpływów. Ta liczba podana przez Saninga zaskoczyła Nordlinga, ale nie mógł się doszukać błędu w jego ustaleniach. Porównał ten procent z grupą 722 zidentyfikowanych Żydów i ustalił, że 33% z obecnych w 1939 wyemigrowało z tego obszaru przed końcem 1941 roku. Następnie Nordling analizuje przyczyny różnicy między 44 i 33%. Stwierdza, że Żydów urodzonych w latach 1880-1909 wyemigrowało z omawianych terenów ponad 51%. Większość urodzonych po 1909 roku było bardziej skłonnych do emigracji. Żydzi z tej grupy nie byli sławni i bogaci ani osobami publicznymi. Mieli więc większe możliwości zmiany przynależności etnicznej, nazwisk i tożsamości. Zwykły Żyd, miał większą możliwość ukrycia się wśród miejscowej populacji. Tak więc w niemieckiej strefie okupacyjnej przebywało 2 847 tysięcy Żydów. Niemcy dokładnie odnotowali liczbę więźniów w Auschwitz oraz w getcie Teresinie. O ile w Teresinie zgromadzili niemal wyłącznie Żydów, o tyle w Auschwitz był międzynarodowy, bo oficjalnie przyjmuje się, iż Żydzi stanowili tam 60% wszystkich więźniów. Przyjmując takie założenie otrzymuje się 8,6% Żydów z, nie z niemieckiej strefy okupacyjnej jako zarejestrowanych w Auschwitz. Według Encyklopedia Judaika, 65% więźniów Auschwitz rzekomo zginęło w obozie, a dalsze 20% zginęło po przywiezieniu do obozów satelickich lub podczas ewakuacji Auschwitz-Birkenau. Całkowita liczba zaginionych więźniów Auschwitz, zaginionych w cudzysłowie, wynosiłaby 207 tysięcy, czyli 7,3% grupy bazowej. To wynik zbliżony do odsetka zaginionych w Auschwitz z grupy zidentyfikowanych Żydów wynoszący 7,6%. Z książki Adlera o Tresie nie wynika, że liczba więźniów tego obozu wynosiła 141 tysięcy osób, co stanowi 5% grupy bazowej i nakłada się na 5,5% Żydów tam zidentyfikowanych. Większość z nich została wywieziona do Auschwitz i figuruje w wymienionym rejestrze. Karl Nordling stwierdza ostatecznie, cytat, Nie ma żadnego powodu, aby podważyć rzetelność danych dotyczących liczby zarejestrowanych więźniów Oświęcimia. Jeśli te dane są prawdziwe, to przyjąć musimy też za prawdziwą liczbę, 2 miliony 847 tysięcy Żydów obecnych w czerwcu 1941 roku na terenach niemieckiej strefy wpływów. Koniec cytatu. To kolejna herezja, herezja w cudzysłowie, przeciwko ustawie o negacjonizmie. Aż dziw, że autor dotąd nie wylądował w więzieniu. Z kolei Saning wykazał tylko tyle, że liczba Żydów zaginionych pod koniec wojny w strefie niemieckiej okupacji zawierała się między 150 tysięcy a 500 tysięcy. Pierwsza liczba musi być odrzucona, stwierdza Nordling, ze względu na dane o zarejestrowanych wszystkich zmarłych w Auschwitz i Teresinie. Według szacunku zgony te stanowią 51% wszystkich zgonów żydowskich w niemieckich obozach koncentracyjnych. W sumie we wszystkich obozach zginęło około 470 tysięcy osób, w tym około 50 tysięcy zmarło naturalnie, naturalnie w cudzysłowie, zgodnie z ogólnym wskaźnikiem śmiertelności. Hitlerowcem znającym dokładną liczbę Żydów w obozach był Reichsführer SS Heinrich Himmler. Okazuje się, że był ktoś, to rozmawiał na ten temat z Himmlerem w kwietniu 1945. Był nim Norbert Masur ze Szwecji. Negocjował z Himmlerem w sprawie więzionych Żydów. Himmler wymienił liczbę Żydów znajdujących się jeszcze przy życiu w poszczególnych obozach. 25 tysięcy w Teresinie, 20 tysięcy w Ravensbrück, od 20 do 30 tysięcy w Mauthausen, 50 tysięcy w w Bergen-Belsen i 16 tysięcy w Buchenwaldzie. Ogólna liczba więźniów z kwietnia 1945 była prawdopodobnie prawdziwa. Himmler podał, że 150 tysięcy Żydów z Auschwitz również należy zaliczyć do żyjących. Żyli do czasu likwidacji obozu. Przeżyło od 30 000 do 50 tysięcy więźniów po ewakuacji. Było też wiele obozów niewymienionych przez Himmlera, razem od 30 do 40 tysięcy Żydów. Łącznie uzyskuje się około 200 tysięcy Żydów, którzy przeżyli we wszystkich niemieckich obozach koncentracyjnych. Cytat. W każdym razie, konkluduje Nordling, liczba Żydów zaginionych na terenach kontrolowanych przez Niemców okazuje się być bardzo odległa od ustalonej liczby 6 milionów. Oczywiście rozpatrywaliśmy tylko liczbę Żydów zmarłych w niemieckich obozach koncentracyjnych, a nie liczbę wszystkich europejskich Żydów zmarłych w czasie wojny. Spośród 5,5 miliona Żydów w strefie sowieckiej, był to rok 1941, zmarło według badań Saninga ponad 1 milion. Po drugie, żydowska bazowa populacja, około tysięcy 1941 rok, nie mogła ponieść strat w wysokości 6 milionów osób. Liczba ta została już dawno odrzucona, szczególnie od czasu, kiedy Rettlinger udowodnił ponad 40 lat temu, że jest ona nierealna. Podstawowe pytanie powinno brzmieć. Jak wobec antysemickiej polityki narodowo-socjalistycznych Niemiec ponad 2 miliony Żydów mogło uniknąć deportacji? co ze słynną niemiecką wydajnością. Częściowo odpowiedź dał Himmler Norbertowi Masurowi. Cytat. Zostawiłem 450 tysięcy Żydów na Węgrzech z przyczyn humanitarnych. Tu mamy koniec cytatu i mamy odnośnik, który od razu czytam. Rzeczywistą przyczyną opóźnień w deportacji był brak środków transportowych i organizacyjnych rozpadającej się Rzeszy. Całe to umówienie pochodzi z broszury Roberta Farisona, mit Holokaustu. Koniec odnośnika. Co do 6 milionów Żydów przeznaczonych na całopalną rzeź, całopalną w cudzysłowie, absolutnym prorokiem okazał się rabin Stefan Weise. Już w latach 1900 oznajmił grupie sionistów Cytat. Jest 6 milionów żywych, trwawiących, cierpiących argumentów korzystnych dla Syjonu. New York Times, 11 lipca 1900 rok. Jako rewelacyjne są ustalenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z 1946 roku na temat łącznej liczby ofiar w obozach koncentracyjnych. Zatrześnięte archiwa przez 60 lat dokumenty MCK wskazują, że całkowita liczba zgonów wynosiła 271 301 osób. Znajdują się one w trzytomowym raporcie z 1948 roku przechowywanym w Genewie. Został on poszerzony o wyniki dwóch poprzednich ustaleń. Dokumentów o działalności Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na rzecz ludności cywilnej w obozach koncentracyjnych w Niemczech. 1939-1945, Genewa 1946 oraz w działalności MKCK w czasie II wojny światowej, Genewa 1947. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zastosował Wojskową Konwencję Genewską z 1929 roku w celu uzyskania dostępu do internowanych osób cywilnych przetrzymywanych w Europie Środkowej i Zachodniej przez władze niemieckie. MKCCK nie mógł uzyskać dostępu do dokumentów Związku Sowieckiego, który nie ratyfikował tej konwencji. Raport przyznawał, że Niemcy początkowo niechętnie odnieśli się do kontroli przez Czerwony Krzyż z powodu bezpieczeństwa Niemiec. Ale już w drugiej połowie 1942, w nawiasie, kiedy klęska Niemiec stawała się kwestią czasu, Międzynarodowy Czerwony Krzyż uzyskał takie zgody. Od lutego 1943 koncesję rozszerzono na wszystkie obozy i więzienia. MCK nawiązał kontakty z komendantami obozów i rozpoczął program pomocy żywnościowej, który trwał do ostatnich miesięcy 1945 roku, za co napływały do komitetu listy z podziękowaniami od żydowskich internowanych. Raport podaje, cytat, Pakowano aż 9 tysięcy paczek na dobę. Od jesieni 1943 do maja 1945 do obozów koncentracyjnych wysyłano około – tutaj mamy podane, że liczba w raporcie jest nieczytelna – paczek o łącznej wadze 4,5 tysiąca ton. Oprócz żywności w paczkach była odzież i środki farmaceutyczne. Paczki wysyłano do Dachau, Buchenwald, Orianienburg, Flossenburg. Langsberg Samlech, Sangerhausen, Sachsenhausen. Tutaj mamy raport w formie tabelki, którego nie będę czytał. I dalej mamy nazwy obozów. Ravensbrück, Hamburg, Nauen Matthausen, Terezin, Auschwitz, Bergen-Belsen. Do obozów w okolicach Wiednia i południowych Niemiec. Głównymi odbiorcami byli Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Grecy, Włosi, Norwegowie, Polacy i Żydzi bezpaństwowi. W trakcie wojny komitet był w stanie przesłać i rozpowszechnić w formie pomocy humanitarnej ponad 20 milionów franków szwajcarskich zebranych przez żydowskie organizacje społeczne na całym świecie. W szczególności przez American Joint Distribution Committee z Nowego Jorku. MKCK chwalił Niemców za liberalne warunki, jakie panowały w Teresinie do czasu ich ostatniej wizyty w czerwcu 1944. Cytat, gdzie było około 40 tysięcy Żydów deportowanych z różnych krajów. Był stosunkowo uprzywilejowanym gettem. Według raportu delegaci komitetu mieli możliwość zwiedzenia obozu w Teresinie, który był przeznaczony wyłącznie dla Żydów i był prowadzony na specjalnych warunkach. Z informacji zebranych przez komitet, ten obóz został uruchomiony przez pewnych przywódców Rzeszy jako eksperyment. Ci ludzie, w nawiasie Niemcy, chcieli dać Żydom możliwość utworzenia życia wspólnotowego w mieście pod ich własną administracją i z niemałą, pełną autonomią dwóch delegatów mogło odwiedzić obóz 6.04.1945 roku. Potwierdzili oni korzystne wrażenia podczas pierwszej wizyty. Komitet pochwalił reżim Iona Antonesku w Rumunii, gdzie komitet mógł objąć szczególną pomocą 183 tysiące rumuńskich Żydów do czasu okupacji sowieckiej. Wtedy pomoc zakończono, a komitet skarżył się, że nigdy nie udało mu się wysłać czegokolwiek do Rosji. To samo odnosiło się do wielu niemieckich obozów po ich wyzwoleniu przez Rosjan. Wysiłki na rzecz wysłania pomocy więźniom w Auschwitz, wyzwolonym przez Sowietów, były daremne. A co z masowymi zgonami pod koniec wojny? Jest na ten temat raport. Cytat. W chaotycznym stanie Niemiec, po inwazji w ostatnich miesiącach wojny, obozy nie otrzymywały żadnych dostaw żywności i głód powodował coraz więcej ofiar. Sam, zaniepokojony tą sytuacją, rząd niemiecki w końcu poinformował MKCK 1 lutego 1945. W marcu 1945 dyskusje między przewodniczącym MKCK i generałem SS Kattenbrunnerem dały nawet bardziej zdecydowane wyniki. Odtąd MKCK mógł rozprowadzać pomoc, a jeden delegat miał pozwolenie na pobyt w każdym obozie. Czerwony Krzyż protestował przeciwko barbarzyńskiej wojnie powietrznej aliantów, która blokowała możliwość dostaw pomocy. Fakt o pomocy niesionej Żydom w obozach na Słowacji, w Czechach, Węgrzech, Austrii Podał Karl Biederman podczas procesu Zundela. Zawarł je w książce pod tytułem 6 million reali die. Czy naprawdę zginęło 6 milionów? Podane tu fakty, przetłumaczone przez Olem Gordon, stopsyjonizmowi, pochodzą z rozdziału 9 jego książki. Koniec rozdziału 7. Rozdział 8 jest zatytułowany. Dlaczego 6 milionów to liczba święta?